Tak, to ja, Martin, stary zboczeniec. Masa krytyczna, ciąg dalszy. Dobra, dzisiaj chciałem zapowiedzieć, tak, znów nowy odcinek Masy Krytycznej, dzień dobry i tak dalej, wstęp sobie skopiujcie z jakiegoś innego podcastu, bo mi się nie chce cały czas wstępów robić, ileż można. Dzisiaj będzie jeden z tych odcinków o tak zwanych dżindzi tak zwanych, takich ćmojach bojach, lub też z francuska zwanych duperelami, duperele. Dziś będzie o duperelach. No, więc tak chciałem zacząć od tego, że dostałem SMS-a. Dostałem SMS-a już jakoś tak parę dni temu, a może tydzień nawet. I SMS mówił, mówił, o widzicie, już wiem co zapomniałem sobie piosenkę ustawić. <śmiech> I, I SMS mówił, nie, nie powiem co mówił, bo muszę znaleźć tą piosenkę. Ja jestem głupi, przecież cały czas ją miałem tutaj. Nie ja nie, coś mi znowu dolega z głow w głowę. I dolegam, bo. Taki, jakiś. pracuję, potem wracam, potem nie wiem co się dzieje. No i taki rozczepany ogólnie jestem, ale ja chciałem powiedzieć, że dostałem SMS-a, jak już zacząłem. Bo dlaczego by nie dokończyć? Po tym się poznaje mężczyzna, że kończy wypowiedź. I inne rzeczy też. Więc dostałem SMS-a, yy, który mówił baba pływa w Wiśle, żywa baba! Koniec sms -a. Żywa baba! Wykrzyknik chyba był. Żywa było przez Z, bo to w SMS-ach nie ma polskich znaków diakrytycznych. No, bo ludzie są leniami. No i sobie myślę, co to znaczy, że baba pływa w Wiśle? I najpierw rzeczywiście myślałem, że to nie żywa baba pływa w Wiśle. Ale po to była właśnie druga część SMS-u, która mówi, żywa baba! Pływa Wiśle, Wiśle, a żywa. W Krakowie, w Wiśle. I o co tu chodziło? I chodziło o to, że naprawdę jakaś baba pływała sobie w Wiśle, co jest takie nie, niepowszechne i, i niepowszednie i bardzo rzadkie. I właściwie to ja nigdy w życiu nie widziałem, żeby ktoś pływał w Wiśle. Oprócz psa. No ale tam psa to tam coś tam. Pies dostanie wrzoda, raka skóry czy coś, to co mu tam szkodzi. Ale żeby baba? Baba w Wiśle pływała? Niesłychane, jak dla mnie to jest. Baba, żywa baba wisi I żaba, żaba, baba, Żywa baba chyba przeżyła. O! Przypadkowo wymyśliło mi się skrótowe określenie żywej baby. Żywa baba to jest żaba. Żywaba, O, żwaba. Pływała. Prawda, że głupi ten podcast jest coraz bardziej? No nie mam o czym mówić, tylko że baba żywa pływa w Wiśle. Dobra, ale pływała u Ciebie kiedyś żywa baba w Wiśle? Aha, i jeszcze chciałem podkreślić, że to nie była goła baba. Znaczy była, ale nie zupełnie goła baba. Właściwie to nie wiem, bo to nie ja ją widziałem, ale z tego co wiem, nie była to zupełnie goła baba. Szkoda, bo to to był, byłby news wielki. Goła baba pływa w Wiśle. Już widzę, nagłówki. Na przykład w interni. Goła baba w wiśle. Precedens, evenement. Nigdy jeszcze nie było w historii tysiącletniej Rzeczypospolitej. No. Chociaż nie wiem, bo może już jakaś tam koleżanka mieszka, pierwszego pływała w wiśle kiedyś jako baba żywa. Przeżył, przeżywając to wszystko. Dobra, to ja nie, ja dzisiaj zacznę inny temat, bo mi ten wyraźnie nie idzie. Ja chciałem powiedzieć dzisiaj o tym, taki temat, gdzie ja będzie tematyczny podcast, o postanawiam właśnie, niniejszym, improwizując na żywo. Dziś będę mówił o tym, czy twoja dupa zestarzeje się jak wino. Znaczy to, że czy będzie im starsza, tym lepsza. Czy zestarzeje się jak wino twoja dupa? Jak myślisz? Oczywiście ten cytat pochodzi z filmu Pulp Fiction, w którym to filmie. Ten taki duży murzyn, taki co go od tylca widać przeważnie, pokazują. On y, opowiada do Brusa Willisa, żeby se nie myślał, że jego dupa zestarzeje się jak wino, bo się nie zestarzeje. No i to mnie tak skłoniło do refleksji, film Pulp Fiction skłania do refleksji. To taki jest film głęboki. I zastanowiłem się nad swoją własną dupą, ile w niej wina się mieści, a ile jest takiej zwykłej, pomarszczonej dupy. Właściwie jak wygląda stara dupa? Bo ja sobie uświadomiłem w, te, w tym właśnie momencie, że nigdy nie widziałem starej dupy, takiej dupy dziadka, dupy babci... Nie widać, nie widujemy takich rzeczy, prawda? Zwłaszcza w kulturze polskiej to się nie przyjęło, żeby móc obserwować starzenie się dupy na własnych oczach. Własnymi oczami, tak. Co jest, no, takie przykre, szkoda trochę, no bo gdzie się człowiek ma nauczyć, jak wygląda stara dupa? Bo kiedyś ta dupa będzie jego udziałem, ta stara, ta zestarzała. No i nie wiadomo, jaka jest. A w ogóle, jeszcze tak obok tego tematu to ja się zastanawiam, jak, jak to w ogóle wygląda, jak staruszkowie uprawiają seks. No bo, no właśnie, tutaj wiąże się ten temat dupy. No tak próbuję wyobrazić tego takiego staruszka, tą staruszkę. Nie ja wiem, dawniej to byli żwawi staruszkowie i staruszki. O, jest taka jedna staruszka, ma 85 lat chyba, troszkę koło tego, i zasuwa po górach niosi Drewno nosi, wiadro nosi, a znałem też jedną taką staruszkę, też coś taki wiek miała i zapinkalała też po górach cały czas i ucinała głowy spokojnie kurą, no i tak syżyła. żyła, żaden problem, ja znam dużo młodszych ludzi, którzy są mniej sprawni niż taka staruszka, co zaż staruszki w tym kraju żyły, normalnie z żelaza, za to staruszków to już dużo mniej. Staruszków takich silnych, co po górach ganiają, drewno rąbią, to? To nie widuje się często. No. Ale staruszki? O jesteś. Se myślę, może poszukam se żony z takich, wśród takich staruszek. Kurde. Naprawdę, one mają więcej życia w sobie niż mhm, młodzież taka. No dobrze, no to wracając już do głównego tematu, jak myślisz, kim ty będziesz, jak będziesz stary? Nie, to jest takie durne pytanie, bo to tak zalatujesz kom. Jak myślisz, kim będziesz? Nie, bo będziesz stary i spójrzmy sobie prawdzie w oczy. Będziesz. Ja wiem, że się wydaje, że nie, nie, umrę młodo 25 lat. To tak jak. Ja też tak mi się wydawało, że no nie, no to niemożliwe. Nie, na pewno młodo umrę, tak, na pewno. Więc w ogóle nie brałem pod uwagę, że mogę. że może mi się nie udać umrzeć, młodo. No. No i tak jak ktoś, jak świadkowie Jehowy, przestawiałem datę końca świata coraz bardziej do przodu. Bo nagle się okazało, ups, mam już 20 lat i żyję. Oj, no to nie, to, to nie chodziło mi tak naprawdę o 20 To 25 lat, górna granica, niewyobrażalna granica wieku. Nie mogę mieć tylu lat później, bo później już nic nie ma, po prostu nie ma nic. Koniec programu, hymn i czarny obraz w telewizji, obraz kontrolny ewentualnie dalej nic nie ma, a tu się nagle okazało że mam 26 lat, no jasny piorun co się dzieje w ogóle nie tak miało to wyglądać, to nie takie były plany no i teraz to już właściwie już mi chyba przeszło i zaczynam się obawiać, że niestety mogę dożyć wieku takiej staruszki no i teraz rodzi się pytanie, czy będę jak ta staruszka czy zestarzeje się jak wino, czy moja dupa będzie dobrym rocznikiem po prostu i nadająca się do picia, do jedzenia, do gryzienia na przykład, do innych rzeczy. No yy, i no, właśnie kurde nie wiem, ale zaczynam się tak brać to troszkę pod uwagę. Właśnie to całe życie tak trochę żyłem, żeby za dużo luksusu nie mieć i za dużo komfortu. Na przykład mam postanowienie mocne, do tej pory jak najbardziej udało mi się, no żyć według tego postanowienia. Postanowiłem sobie nie mieć nigdy samochodu. Hej. O, gdy szykuję śniadanie, zwykle się o słucham, tak jak tkwią te w tych jebanych autach. Tak powiedział pan Adaś Miałczyński. No i ja sobie na przykład dzisiaj też jechałem z pracy na rowerze. Deszcz jak jasny gwint cały dzień był i dopiero jak taki deszcz następuje, to widać ile jest samochodu w mieście korki nieprawdopodobne. Nie da się w ogóle przejechać. Stoi się cały czas. Stoi się po prostu. I korki są dwa razy dłuższe niż normalnie, bo wszyscy stwierdzili, jak ten pan powiedział, tak ich ładnie nazwał, że no właśnie oni się tak stoją w tych korkach. No i ja mam satysfakcję, bo sobie jadę rowerem i wszystkich mijam. I akurat w centrum miasta mniej więcej mam i pracę i se mieszkam, yy, więc jestem... No nie wiem, zajmuje mi dojazd chyba z 10 minut. 15 może na rowerze. A ci zjadą godzinę ten sam kawałek. I nie, wcale nie przesadzam. Godzinę. Ten kawałek. Krótki. Dość. Albo i może więcej, nie wiem, bo mi się nie chce liczyć ile oni tam stoją. Stoją. Wszystko zakorkowane. Tragedia. No. No więc yy, to jest plus mój taki, że sobie właśnie opłaca się jeździć rowerem. Ale to już o tym było. Nie, to miałem mówić o starzeniu się dupy, jak wino. No to się właśnie wiąże. Właśnie. Dlaczego się z tym wiąże? Dlatego, że będę jeździł na tym rowerze. No, chyba się zacznie piosenka. A, wiedziałem. No ale zanim się skończy, to jeszcze coś powiem. Bo yy, no nie, ciężko się skupić dziś. O czym to ja mówiłem? O starzeniu się, o tych Aha, wiem. No i tak, ja sobie tak żyję, jeżdżę se rowerami, komfortu unikam, więc jestem zlany cały tym deszczem, nie mam w czym teraz wyjść właśnie, bo mam jedne spodnie. No też część właśnie, unikania komfortu, ale za to moja dupa zestarzeje się jak wino. A, będzie fajnie, będzie fajnie. Będę starym, ale krzepkim i jarym staruszkiem o bystym wzroku, pełnym sarkazmu, być może lekko zboczonym. Ale to tak już jest u staruszków, że podrywają młode dziewczęta staruszkowie. Są tacy. A jeszcze ktoś mi raz opowiadał, że w autobusach to są tak, tak jest, jest taka kategoria dziadków y, typu ocieracze. Już tak chodzą i się ocierają. Obrzydliwe, naprawdę. Ochytne. Oh, no. no i tym sposobem dożyliśmy szczęśliwie środka odcinka. <śmiech> Sorry po którym następuje tradycyjnie moja piosenka. Dziś będzie klasyczna piosenka bardzo, bo jakoś tak mi się nasunęła pod rękę, trafia mi się. No to, czemu nie? I oczywiście dalej jest ściepa i brakuje mi coraz mniej pieniędzy, ale jednocześnie coraz mniej, coraz wolniej się posuwa do przodu zbieranie tych końców tej końcówki. Wiedziałem, tak będzie. Uzbierałem sobie 75% wszystkiego i ostatnie 25% będę przez dwa lata zbierał. Dlatego jest napisane Długoterminowa Ściepa Gitarowa. Tak. Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał. Opowiedziałbym w swym podcaście, który nagrałem sam Opowiedziałbym o swym podcaście, który nagrałem sam A wszystko przez tą gitarę Gdybym ja ją miał Za tą czarną, cudną gitarę Tysiąc złotych bym dał zbierane ze ściepy za elektrakustyczną gitarę ze ściepę 50 zł bym dał fajki ja trochę palę ale wódki nie piję w ogóle ale z szalu z szalu wielkiego ledwo co żyję ale z szalu z szalu że nie na wściepie jeszcze nie ma tyle, ile trzeba. Ledwo co żyje! Hej, hej, hej, Gdybym miał sto złotych, gdybym ja je miał. Gdybym taką sumą pieniędzy ze ściepy dysponował. Gdybym taką sumą pieniędzy swobodnie dysponował. Gdyby ktoś słuchaczy trochę grosza dał, to bym kupił w końcu Dom gitary i głowy, wam więcej nie zawracał. Bo już niedużo do końca brakuje, tra la la la, la wow. Końcówka mi coś nie wyszła. A gdybym miał słuchaczy, gdybym ja ich miał. To bym wtedy cały Boży dzień tylko nagrywał, to bym wtedy masę krytyczną częściej nagrywał, hej. Albo nie. No, tragiczna była to piosenka. Jak więc, jak już dziś mówiłem, dzisiaj pada, a ja lubię kiedy pada właściwie, chociaż moknę, ale lubię. Zapraszam na podcast Lubię kiedy pada i grzmoci Wooo lubię kiedy pada lipcynką. Ach stary kto nie lubi kiedy pada? No, są fajne podcasty. Są też oprócz mojego dwa. Nie, nie, bo to nudny temat. Aha, ja w ogóle przekapiłem, a ja miałem zrobić jeden o podcastach, odcinek, chyba taki? którym właściwie nie byłoby o czym gadać. To nie, to może lepiej. Co by tu jeszcze powiedzieć z głupich rzeczy? Czy ja mówiłem, że jedna Katia przyjechała z Białorusi? To już było dawno temu, chyba miesiąc? Nie, tydzień. No. <śmiech> nie wiem, czas mi szybko trochę płynie. I, i za intensywnie i nie wiem, co się dzieje. Przeżywam każdą chwilę do końca. Wysysam z niej soki wszystkie. No i nie pamiętam, co było tydzień temu. A może dwa tygodnie temu? To co było tydzień temu? Nie, dwa tygodnie. No, ale nie, nie wiem, nie istotne. W każdym razie zostawiam mi tutaj szczura. O, mam go tu w ręce. ale nie pokażę, no nie pokażę. I szczur mówi. Albo to jest myszek, myszonak to jest. Mówi, ja przyniosę ciebie udaciu, mówi. Chce mi, znaczy zaoferować powodzenie i sukces. No, i to jest taki szczur akwizytor, znaczy. O, lubię ten fragment, podgłośnie go po normalnie lubię. ale co jest fajne. Dobra, yy, w ogóle to ja będę kończył i zwijał interes, bo za chwilę przyjdzie Hugo, a przyjdzie po to, bo weźmie i weźmiemy tutaj i pójdziemy spotkać się z Iszem. Isz to jest gość, który jeździ no, pojechał sobie, wziął rower i pojechał i pojechał, przejechał przez Słowację do Krakowa, jeździ gdzieś tam po tych krajach, ja nie wiem, ja się dowiem jak będę. No i właśnie, to jest dobry zwyczaj, żeby się spotkać iść na piwo. Tym bardziej, że jutro jest środa, a to znaczy, że pojutrze, pojutrze jest święto następne, bo to maj, maj polega na tym w Polsce, że się spędza pół czasu w pracy, a pół się nie pracuje, tylko są długie weekendy. No nie wiem, ile jest chyba. Dwa, dwa tylko? Czy trzy? Długie weekendy? W maju? Nie wiem. Nie wiem. No. Yy, bo właśnie, jak byłem w Anglii, to sobie tak stęskniłem za tymi długimi weekendami, bo tam się pracuje, a to w Polsce jest tak, to tak różnie, no. To się trochę popracuje, trochę się nie popracuje. No co chcecie? Tak są takie plusy. Znaczy, to jest takie podejście pasożytnicze lekko, bo no to się wiadomo jak skończy, no nie za dobrze się skończy, no kiedy to lenistwo się dobrze kończy, nie? Albo jakieś takie bumelanctwo, olewanie wszystkiego, obijanie się. To, że nie pracujemy w weekendy, nie pracujemy w święta, bierzemy urlopy, więcej wolnego i zwolnienia i wszystko, no to, to jak się to może skończyć? No, bajek nie czytaliście? Nie? Nie wiecie, że pracowitość w końcu się opłaca? Znagrodzona, nic lenistwo w końcu się źle skończy, no to tak będzie, ale ponieważ mnie to właściwie, no wisi mi to i powiewa, już niestety, to będę se korzystał, ale jestem szuja, no bo ja się nie czuję tu u siebie, jakbym tak jest, jak się ktoś czuje u siebie, jak coś jest jego, to o to dba, nie? A tak ja się tu nie czuję u siebie, i mi nie zależy, więc się w ogóle nie wali. A niech się rozwala, co mnie tam gospodarka obchodzi. A co mnie to w ogóle. Wisi mi to. No. Eee, ale co, o czym ja to mówiłem? Aha, o szczurze. Właśnie. Czy ktoś ma szczura jako takiego y, peta? Jak to się nazywa? Pet. Po angielsku nie, że peta, że sypali szczura, tylko peta, zwierzątko domowe, o szczura. Właśnie się zastanawiam, czy da się mieć szczura jako zwierza takiego domowego. Chomika, szczura, nie wiem, węże ludzie mają, ale pająka, ja pająka mieć, ja sobie nie wyobrażam. Co, pogłaskać pająka, przytulić się do pająka, pająk, żeby spał z tobą w łóżku, jakieś dziwne, a ludzie co dziwne są, ja? Dobra, będziemy kończyć. Nie wiem, że to bez sensu. Nie, nie no, Może jakiś podtemat? Temat jakiś konkretny? Ja nie wiem, czy masa krytyczna ma sens? Chciałem zapytać, bo to nam się tylko tak dla jaj, taka rozrywka taka. Widzicie, ostatnio se tak nawet się już w ogóle nie przygotowuję. Przychodzę sobie i jadę. Włączę mikrofon. Hugo, przyszedłbyś już w końcu. Jeszcze 20 minut. Za 20 minut mamy już tam być i pić, i kupować, i cieszyć się sobą i ogólnie ze wszystkiego. Dobrze. Yy, to był następny odcinek Masy Krytycznej o dupie, która jest jak wino. O starzeniu się pięknym i wspaniałym. I życzę wszystkim, żeby właśnie wasza dupa zestarzała się jak wino. Żebyśmy wszyscy byli pomarszczonymi i silnymi, mądrymi staruchami. Yy, żeby zawsze było jaką dupę poklepać na stare lata i żeby miał cię kto jako tego zgrzybiałego starucha przytulić. Aż to piękne. No. A komentarze wszystkie bardzo mile widziane na stronie www.masakrytyczna.com. No piszcie. Zwłaszcza, o, jest dużo więcej ludzi, yy, którzy słuchają, a nie piszą, niż tych, którzy słuchają i piszą. Więc niech teraz ci, co nie piszą, napiszą. www.masakrytyczna.com www.masakrytyczna.com Czerwone się zaświeciło, mogę mówić. Do pewnej wielkiej firmy trafiły papiery ludzi, którzy mieli kwalifikacje, spełniali warunki. I szef mówi do swojego podwładnego, przynieście mi papiery ludzi, których potrzebujemy. A on przyniósł mnóstwo papierów i szef mówi, dobra, weź połowę i wyrzuć do kosza. On wziął połowę, wyrzucił do kosza i mówi, szefie, no dobra, nie? Ale ci, co ja ich wyrzuciłem, to oni też spełniali nasze warunki. A szef mówi, a co, chciałbyś pracować z ludźmi, którzy mają pecha? <grywa>